Witam wszystkich. Gom z przepięknego Kobe. Ten podcast będzie inny niż poprzednie i następne, które po nim nastąpią prawdopodobnie też będą takie, ponieważ nagrywam to na żywo. Nagrywam to podczas rysowania i raczej nie będę stosował edycji na tym, co nagram, z braku czasu. A mam dużo rzeczy do opowiedzenia, więc chciałem nagrać podcast. Będzie dłuższy niż zwykle, ale właśnie mogą się pojawić różne zakłócenia, dźwięki i tak dalej, bo nagrywam to, nagrywam to na żywo. W tym odcinku chciałem opowiedzieć o różnych rzeczach związanych ze studiem Ghibli. Ponieważ różne rzeczy ze studiem Ghibli się ostatnio wydarzyły i zanim o wszystkim zapomnę to chciałbym właśnie o tym opowiedzieć. Na początek chciałem opowiedzieć o wystawie studia Ghibli, która miała miejsce w Osace i na którą ja się wybrałem. Tak dla wstępu chciałem powiedzieć, że takie wystawy związane właśnie z animacją w ogóle, nie tylko ze studia Ghibli, są bardzo częste w Japonii. Ja już byłem na kilku, i mamy zarówno, właśnie, wystawy, nie wiem, związane tylko z jedną animacją. Mamy wystawy jakiegoś artysty, które, który robi rzeczy do animacji. Mamy wystawy całego studia, itd., itd. Tym razem była to wystawa, właśnie Studia Ghibli, związana z tym najnowszym ich filmem, czyli Kokuriko Kozakara. I była to naprawdę, naprawdę dobra wystawa, to było zorganizowane w taki dosyć dziwny sposób, bo ja dostałem na to za darmo bilety i tam trzeba było zapłacić, chyba coś 500 jenów, to było, czy coś takiego. I w jednym z większych takich handlowych, jak to się nazywa, nie centrum w sumie, domów handlowych w Osace, w Daimaru, była właśnie wystawa za Zakakara. No i ja tam pojechałem, bo w sumie dostałem bilety za darmo i mówię, a no to ja jestem zainteresowany, to tam pójdę, nie wiadomo co tam będzie, zobaczymy, ale nie spodziewałem się jakoś specjalnie niesamowitości potem, bo wiadomo gdzieś tam wystawa w jakiejś porcie domu handlowym, no to nie wiem, myślałem, że to będzie miało jakiś sens w ogóle, ale pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ yy, no było naprawdę dużo rzeczy. Były i tła, i szkice, i ekonte, i layouty, i jakieś tam projekty postaci, zdjęcia i, i trochę historii i to i tamto, nawet były nawet był projektor i tam trochę było wyświetlanych rzeczy i był taki sklepik, gdzie można było kupić pamiątki i tak dalej. A całość była w sumie zorganizowana w ten sposób, że wybudowali w sumie takie ścianki działowe i oddzielili tą część właśnie z wystawą od tego, co tam normalnie w tym sklepie jest na tym piętrze. I no, wyglądało to tak, jakbyśmy wchodzili do oddzielnego budynku, do wystawy Studia Ghibli i było to naprawdę duże. No, tam mi zajęło nie wiem, dobre półtorej godziny przejście tego od początku do końca. No i pomimo, że jest gorąco i pomimo, że to był dzień tygodnia jakiś taki środkowy, bo pojechałem chyba w czwartek, czy coś takiego, ludzi, którzy, tu zwied którzy to zwiedzali było bardzo dużo. Tam było naprawdę masa ludzi i to zarówno jakichś takich właśnie maniaków anime i maniaków animacji którzy tam dosłownie nosami po szybach jeździli w niektórych momentach żeby sprawdzić czy te wydruki czy to są oryginały czy wydruki albo tam porównywali jakieś cięcia czy, czy coś takiego dosłownie jeżdżąc tam po szybach nosem, ja też w sumie w pewnym momencie ze znajomą bo tam byłem próbowaliśmy zgadnąć, czy, czy, czy to są wydruki, czy to są oryginały część była, wydruki, część była wydrukami, część była oryginałami eee, z ciekawych rzeczy, na przykład jeżeli widzieliście Kukuri Kozaka Kara tam jednym z elementów głównych tej animacji jest taki obraz który to jest obraz olejny, którego e, jedna z bohaterek maluje podczas filmu i on się pojawia właśnie w całym filmie jego, nie wiem, replika, czy oryginał w sumie, bo on był namalowany przez, przez kilku autorów, tam w sumie był właśnie na tej wystawie jako normalny taki obraz można sobie było zobaczyć go wyglądał dokładnie tak jak w tym, dokładnie tak jak w filmie to zresztą nie jest pierwszym takim epizodem, bo z tego co wiem to ten obraz, który się pojawiał w Kiki's Delivery Service też był do zobaczenia gdzieś. On się chyba zresztą pojawia na jakiejś okładce płyty ścieżki dźwiękowej ze studia Ghibli którejś. Nieważne. W każdym bądź razie to była pierwsza wystawa. Jeszcze byłem na drugiej wystawie, o której było dosyć głośno e, Japonii i za granicą w sumie też, bo serwisy o animacji o tym pisały. To jest bardzo ciekawa wystawa, bo niby to jest filmowane właśnie studiem Ghibli również, ale w ogóle nie wygląda jak rzecz studia Ghibli, bo to nie jest, nie jest rzecz studia Ghibli, to jest takie bardzo dziwne. Ja postowałem z tego zdjęcie plakat właśnie na moim Instagramie i na Twitterze, żeście to na pewno widzieli. To jest wystawa, która miała miejsce w Tokio, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dalej się chyba jeszcze odbywa. Jest poświęcona tym wszystkim takim filmom z potworami. Czyli Godzilla i tak dalej. Oraz tym takim filmom, czy serialom odcinkowym z superbohaterami, czyli na przykład tam Ultraman i tym podobne, ale łączy to wszystko właśnie to, że te filmy i te, i te serie były realizowane właśnie nie za pomocą grafiki komputerowej, tylko za pomocą modeli, e, kostiumów i tak dalej. Czyli mieliśmy kolesia przebranego za Godzilla, czy kolesia przebranego za Ultramana, który tam hasał. I jak, jak ten Ultraman tą Godzille czy innego tam potwora załatwiał, to ten potwór spadał na takie modele miast i, i miażdżył te miasta i one eksplodowały i tak dalej. No i właśnie tej sztuce tworzenia tych makiet, wymyślania tych modeli pojazdów, robienia ich itd. Była poświęcona ta wystawa, no ale gdzie tu Gibli? No właśnie Studio Gibli zostało zatrudnione razem z ludźmi od Evangeliona, żeby zrobić właśnie film krótkometrażowy, który będzie jakby motywem przewodnim całej tej wystawy i pokaże jak właśnie te makiety i te filmy są robione. No i e, ci kolesie właśnie wzięli tych e, wojowników wielkich, olbrzymich, którzy się pojawiali w Nausice, e, zarówno właśnie w Manze, jak i w anime i zrealizowali taki film właśnie jak e, te giganty atakują Tokio, pojawiają się w Tokio i atakują, robią taki Armagedon dosłownie tam, e, tylko że mieli zakaz właśnie używania grafiki komputerowej. Czyli całe miasto zostało zrobione jako makieta, te potwory, znaczy potwory, ci giganci wojownicy zostali zrobieni jako takie wielkie kukły, które były ruszane przez aktorów podpiętych do, do, do tych kukieł po prostu z tyłu na takich, takich łączach, tak jakby jak ci aktorzy się tam ruszali i chodzili, to te kukły się też ruszały i chodziły. No i generalnie, właśnie używali dużo różnych trików, materiałów wybuchowych i tak dalej, żeby ten film zrealizować, i wygląda to naprawdę nieźle. Ja muszę przyznać, na początku byłem trochę znudzony tą wystawą, bo poszedłem tam za namową właśnie znajomej, i najpierw chodziłem i te całe ultramany i tak dalej, to mi nie przemawiają za bardzo do do mnie ta stylistyka, ale właśnie jak pojawił się ten film i zobaczyłem sobie, bo tam można go normalnie obejrzeć w pełni na tej wystawie, to naprawdę ci kolesie zrobili niesamowitą robotę i te efekty specjalne, pomimo tego, że właśnie składałem się z kartonu i dużej ilości właśnie wybuchów czy innych tam, to niesamowicie po prostu wygląda. I było naprawdę parę takich momentów, gdzie jak ja oglądałem ten ten film, to myślałem, kurczę nie, no to, to jest grafika komputerowa, ale potem jak oglądałem jak oni to robili, bo tam właśnie są całe takie działy potem przeznaczone na to, jak oni to zrobili i są właśnie wszystkie te modele użyte i na filmikach jest pokazane jak oni zrobili ten czy inny efekt no to ci, co ci kolesie tam zrobili to jest niesamowite oni tam wykorzystywali jakieś farby jakieś dymy prochy i tak dalej i to naprawdę potem poskładane, bo jedyne w sumie, co używali, to był green screen, czyli oni składali tak jakby ujęcia z kilku, z kilku rzeczy. I to była jedyna w sumie grafika komputerowa, nazwijmy to, jaką oni wykorzystywali. Czyli na przykład robili miasto, Potem na to nakładali tego potwora, potem na to nakładali eksplozję, potem nakła na to nakładali jakąś lawę, która się lała, potem na to nakładali coś innego i, i w sumie wychodziło cięcie, które wyglądało jakby zostało zrobione właśnie przy użyciu grafiki 3D, a tam w sumie nie było żadnej. Były na przykład takie ujęcia na miasto, gdzie takie cząsteczki w powietrzu się unosiły jakby, jakby dym, jakby popiół. Ja też myślałem właśnie, że, że to są cząsteczki po prostu wysymulowane na komputerze i puszczone tam, ale nie, to były jakieś rzeczy, które oni tam za pomocą wentylatorów dmuchali filmowali na niebieskim tle i potem wstawiali. Także naprawdę. E, daje to do myślenia i przez to, że widać ten proces, to też dla mnie jest trochę przydatne, bo. Widzę, jak można prosto zrealizować niektóre efekty, które by się wydawało, że. A kurczę, to trzeba 3D i to się będzie renderować przez tydzień. Także, także bardzo fajna wystawa. No i oczywiście z innych filmów, z innych seriali, było masa tam po prostu modeli, masa filmików, masa takiego tłumaczenia, trochę jak to było zrobione, co było naprawdę niesamowite. Ta wystawa. Pomimo tego, że w tym samym momencie w Tokio odbywał się jeden z większych konwentów komiksowych, czyli Comiket. No, myśmy tam przyjechali jeszcze przed otwarciem muzeum, a tam już ta kolejka Więc naprawdę naprawdę popularne Jak zwykle sklepik potem, gdzie można było kupić jakieś, jakieś rzeczy, książki, DVD i tak dalej Więc naprawdę, naprawdę bardzo fajna rzecz no i właśnie Studio Ghibli jako główny, powiedzmy, wykonawca tego, tego filmiku, gdzie ja bym się w ogóle nie spodziewał, że oni coś takiego będą robić i coś takiego ręce wsadzą, że tak wyrażę. I to było coś takiego nowego. Kolejną rzeczą, o której chciałem mówić, jest to związane z tą pierwszą wystawą w Osace, ponieważ tam po raz pierwszy to zobaczyłem. Chodzi o Blu-ray, a dokładnie o... Okładkę amerykańskiej wersji Blu-ray'a Arietti. Jeżeli widzieliście kiedyś japońskie wydanie, to wszystkie filmy studia Ghibli powoli są wydawane w Japonii na Blu-ray'u. Te nowsze oczywiście no, w dniu premiery, a e, te starsze no, one muszą zostać tam przerobione, czy ponownie zeskanowane, zremasterowane i dopiero są wrzucane na Blu-ray. Teraz stopniowo e, się pojawiają. I wszystkie te filmy, właśnie studia Ghibli, mają bardzo ładne okładki. To nie są te standardowe, takie plastikowe, niebieskie pudełka z napisem Blu-ray, tylko takie małe, kartonowe pudełka, yy, gdzie one są w każde, każde w innym kolorze, jednolitego koloru. I na okładce tylko mała jest taka jakaś sylwetka na biało narysowana yy, głównego bohatera albo głównego motywu. Czyli na przykład mamy zieloną okładkę i ariety, sylwetkę tylko z przodu opakowania natomiast wersja amerykańska chyba i podejrzewam, że europejska też okładki do ariety, która została zrobiona przez Disneya bo Disney jest dystrybutorem tego filmu na Amerykę i podejrzewam, że na Europę również jest OHYDNA zrobili z tego nie wiadomo co po pierwsze narysowali postaci e, zarówno Ariety, jak i głównego bohatera, który na materiałach studia Ghibli w Japonii nie, w ogóle się nie pojawia i tym samym nie zdradza całego, całego scenariusza i tak dalej. Narysowali te postaci w takim stylu, kurczę, amerykańskim, cyfrowo, w ogóle tak bardzo sztucznie i tak bardzo płasko, w takim stylu, którego ja nie lubię i w ogóle innym niż, niż studio Ghibli w ogóle rysuje. A poza tym przez to, że umieścili właśnie Arietti, jak ona idzie sobie z tą kostką cukru i tego koleśa, którego powinniśmy nie wiedzieć o nim, jak ją widzi, zdradzili w sumie cały film na okładce i na plakacie, bo plakat jest identyczny. Już nie mówiąc o tym, że typografia tam użyta zajmuje 90% tej okładki i najważniejsze dla nich, wydaje się, są napisy, które mówią nam, kto podkłada głos pod kogo tam. I Wygląda to strasznie. Ja wstawię na bloga właśnie linki do, do obydwu wersji tych okładek, ale jest to, jest to... ta wersja amerykańska jest tragiczna. Natomiast ta wersja japońska jest naprawdę bardzo ładna i dużo właśnie blogów yy, mówiących o designie i tak dalej się tym zachwycało, a Amerykanie niestety, niestety całą tą Żyd zepsuli. Kolejną rzeczą, o której chciałem mówić a która chyba najbardziej Was zainteresuje w tym odcinku jest moja wizyta w studiu Ghibli. Pojechaliśmy jako piątka studentów od nas z uczelni, niewielu bardziej związanych z animacją, właśnie do Studia Ghibli, aby spotkać się z panem Suzuki Toshio, który jest producentem Studia Ghibli i który był producentem no, w większości tam filmów Studia Ghibli oraz kilku filmów poza Studio Ghibli również. wam powiedzieć, co widziałem i co słyszałem w studiu Ghibli, o czym pan Suzuki mówił. Samo Studio Ghibli jako budynek, jako miejsce znajduje się w takim totalnie przedmiejskim rejonie Tokio, do którego trzeba dojechać koleją. Jedzie się tam zwykłym takim pociągiem ponad pół godziny na pewno. Potem jeszcze trzeba się przejść na piechotę i w sumie to Studio Ghibli to nie jest takie studio, jakbyśmy sobie wyobrażali, taki wielki budynek, studio i tam pracują wszyscy i tak dalej, tylko jest to kilka, czy nawet kilkanaście takich małych jakichś budynków, gdzie część zawiera właśnie przestrzeń taką, gdzie oni faktycznie pracują, część to jest związana z jakimiś tam biurowymi rzeczami, jest też przedszkole, które sam Miyazaki właśnie zaprojektował i wybudował gdzie właśnie potomstwo animatorów i tak dalej spędza czas jak oni pracują a główne budynki w których właśnie animacja się odbywa to jest studio numer 5 studio numer 7 jeszcze jedno takie małe obok gdzie właśnie filmy Hayao Miyazakiego są właśnie w studio numer 5 i w tym właśnie obok gdzie ja akurat byłem w piątce i w tym obok. No i oczywiście przy wejściu wisi kartka, że e, osobom nieupoważnionym wstęp zbroniony, surowo No i tylko jak mamy kod albo, albo wiemy, znają nas tam, to, to nas puszczają my, zosta my zostaliśmy wpuszczeni do tego takiego pokoju konferencyjnego I tam właśnie pana Suzuki żeśmy, e, żeśmy spotkali z nią rozmawiali no i mniej więcej dopóki pamiętam i chciałem Wam trochę e, przybliżyć o czym Pan Suzuki mówiła. generalnie temat był e, o różnicach między e, dwoma głównymi reżyserami Studia Ghibli. Jeżeli nie wiecie, to Wam powiem, że studio Ghibli, e, sk w skład studio Ghibli wchodzi dwóch reżyserów. Czyli mamy e, Hayao Miyazakiego, czyli tego, którego wszyscy znają, i pana Isao Takahate którego nikt nie zna, nikt nie zna. E... i rzecz jest najciekawsza w tym, że właśnie Isao Takahata jest tym, który jest starszy i bardziej niby doświadczony i e... jest tym tak zwanym senpajem dla Miazakiego, czyli tym takim, który jest powiedzmy postawiony wyżej e... no i właśnie mamy Miazakiego Hayao, który um, zrobił Reżyserował większość tych filmów, które wszyscy znają między innymi właśnie ten pierwszy, czyli nausikę. no i mamy pana Takahate, który wyreżyserował te filmy, których mało osób zna w Polsce przynajmniej czyli między innymi grup właśnie no i producent Suzuki nam próbował przybliżyć właśnie różnicę między dwoma tymi reżyserami i w jaki sposób oni pracują i czym się różnią To co pamiętam i co uznam za w miarę ciekawe to was nie zanudzić, postaram się wam trochę przekazać po pierwsze Hayao Miyazaki według pana, według pana Suzuki to jest taki bardziej um, wolny, artystyczny duch jakby miał to w jakiś taki ogólny sposób zarysować. Jego historie powstają w jego głowie raczej i, i, i co ciekawe, właśnie nie pisze scenariusza. Yy, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo oczywiście wiemy, że, że film jakikolwiek animowany, czy, czy taki zwykły wymaga niesamowitej ilości pracy, czasu i pieniędzy. No i nie można sobie po prostu zacząć kręcić, yy, czy tam zacząć rysować, nie mając scenariusza. A jednak, co jest właśnie bardzo ciekawe Hayao Miyazaki nie pisze scenariusza on od razu zaczyna rysować ekonte, czyli, czyli te takie miniaturki wszystkich cięć po kolei jakie mają być i tam wpisuje dialogi i tak dalej i najlepszą jest właśnie rzeczą to że on siada i zaczyna rysować te ekonte od początku czyli bierze pierwsze cięcie pierwszej sceny i zaczyna je rysować i tak kontynuuje aż do momentu kiedy ma mniej więcej już pół godziny filmu i wtedy idzie w sumie do producenta i mówi dobra, to my zaczynamy produkcję jeszcze nie ma filmu całego zaplanowanego, nie ma scenariusza nie ma dialogów wszystkich, nie ma długości, nie ma niczego jest pierwsze pół godziny filmu narysowane jako taki szkic i oni zaczynają produkcję to jest bardzo, bardzo ciekawe a właśnie Isao Takahata działa w ten sposób kompletnie odwrotnie że pisze scenariusz dokładnie, a potem zaczyna rysować właśnie e tylko że rysuje je po, po kolei w paru miejscach tu, to tam, to trochę początku, tu trochę końca tu zaczyna to zaczyna trochę zakończenia, tu trochę rozwinięcia gdzieś no i właśnie ten storyboard, czyli e też daje producentowi i, i, i tam prosi o komentarze i tak dalej no i właśnie Pan Suzuki mówił, że i z jednym i z drugim ma problem, bo właśnie Miyazaki daje pierwsze 30 minut, już zaczynają produkcję, a jeszcze nie ma, nie ma całego filmu rozplanowanego, a właśnie taka hata najczęściej daje gdzieś tam jakieś kawałki z różnych miejsc filmu. I potem jest się ciężko zorientować, bo ma 10 minut szkicu, a potem przerwę, a potem znowu gdzieś tam 5 minut, a potem jedno ujęcie, a potem coś tam. I, i, i też nie wiadomo jak ten film w sumie w całości ma wyglądać. On porównywał właśnie Miyazakiego do, do japońskiego budynku, takiego tradycyjnego. Gdzie zaczyna się budowa od szafy, a potem decyduje się rozmiar pokoju a potem decyduje się, z jakiego drewna mają być wykonane belki, potem się buduje jedną belkę, potem się stawia ścianę działową i drzwi te przesuwane, a potem się zastanawia, jaki drugi pokój zrobić obok, i co w nim jest w sumie potrzebne i czy zrobić szafę, czy nie. I tak w ten sposób powstaje cały budynek, przez takie pączkowanie pokoi. Jak jeszcze tam coś potrzeba, to się dobuduje, a jak jeszcze tam coś ten, to się przerobi i w sumie to trzeba jakieś przejście zrobić między tymi pokojami, to tu się wybuduje korytarz i tak dalej a taka hata planuje wszystko od początku i działa jak taki europejski kościół, że on zawsze na planie krzyża jest i e, zawsze ma tyle, a tyle kolumn i tyle, a tyle jakichś bocznych tam nazw, jak już ten ogólny plan jest zrobiony, to wtedy się decyduje szczegóły, czyli kompletnie dwa e, różne podejścia Poza tym właśnie Miyazaki bardzo często, w sumie cały czas, we wszystkich swoich filmach zwraca się ku rzeczom, które widział ku swojej przeszłości i tak dalej. Producent Suzuki nam mówił właśnie o takim, takich dwóch epizodach ze współpracy, gdzie oni poszli z Hayao Miyazaki razem coś zjeść Miyazaki mówi, patrz na tego kolesia on jak, co w nim jest dziwnego tak po chwili, a już wiem zwykle są trzy rodzaje y, trzy rodzaje osób osoby, które jedzą zbliżając jedzenie do ust osoby, które jedzą y, tak faktycznie y, zbliżając y, y, usta do jedzenia, czyli, czyli przybliżają się i osoby, które spotykają się do jedzenia i usta spotykają się w połowie a tamten koleś je tak, że on się tak w ogóle dziwnie skręca. No i faktycznie Suzuki patrzy i ten koleś, który tam jadł, to tak faktycznie się skręcał jakoś tak dziwnie przed, przed włożeniem jedzenia do ust. I jest to taka obserwacja, którą Miyazaki potem użyje w którymś ze swoich filmów do stworzenia oryginalnej postaci, która będzie miała tak więcej duszy i takiej naturalności. I właśnie większość rzeczy, które Miyazaki używa w swoich animacjach pochodzi gdzieś tam z jego wspomnień, z jego obserwacji, które nieustannie dokonuje. Problem jest taki, że te obserwacje, które on dokonuje, nie zawsze są dokładne. Suzuki mówił właśnie, że na początku tej współpracy, gdzie taka chata właśnie i, i, i Miyazaki pracowali razem, to bardzo często było tak, że, że, że taka chata mówił ok, dobra, to widzisz ten budynek, to narysuj mi jak on wygląda w środku i Hayao Miyazaki kompletnie nie potrafił narysować tego jak, jak tam jest rozkład właśnie pokoi, jak jest rozkład um, korytarzy i tak dalej a właśnie taka chata bardzo dobrze potrafił to um, roz rozrysować i oni w sumie trenowali właśnie Hayao Miyazaki'ego tak, żeby on bardziej planował to co robi i, i bardziej jakby my, myślał o tym co robi, a nie szedł, a nie szedł, tak jakbyśmy to powiedzieli, na żywioł. Co nie do końca chyba im się udało, bo z tego co wiem, ponio, który był filmem w sumie Hayao Miyazaki'ego, bo tam żaden z tej dwójki właśnie Suzuki taka hata nie miał tak jakby, możliwości wsadzić tam jakichś swoich rzeczy no i właśnie jak popatrzymy na ten film to on się składa z takich bardzo dobrych e, bardzo ciekawych i bardzo takich ekspresyjnych wizji, ale wszystkie te wizje to są takie osobne rzeczy, które czasami są połączone tak sobie i nie ma tak faktycznie definitywnego głównego bohatera i ta akcja też jest taka dosyć naszkicowana tylko w sumie i ten film jest bardzo ładny i trzyma w fotelu przez to, że jest bardzo ładny, bo każda z tych fantazji, taką, takich, które Miyazaki gdzieś tam pokazuje, jest bardzo ładna, ale, ale w sumie ten film nie ma zbyt dużo takiego sensu filmowego, jakby to powiedzieć. Właśnie to też było dyskutowane przez Suzuki'ego i pana Mamoru Oshii, czyli kolejnego znanego reżysera japońskiego, który właśnie następował na pana Suzuki'ego, że tak, a to ten film kompletnie jakoś tak się kupy nie trzyma i tak dalej i właśnie się przyznał, że oni chcieli zrobić taki film, który, w którym Miyazaki się będzie mógł wyżyć na tych, wszystkich, na tych wszystkich tam zwierzątkach wodnych, falach i tak dalej nie za bardzo myśląc o tym, co ten film w sumie jeżeli chodzi o scenariusz ma sobą reprezentować i żeby go zrobić spójnego. Ale nie o tym. Miałem mówić właśnie o różnicach między Hayao Miyazaki a Isao Takahatą Ale część z was na pewno powie, no, no dobra, dobra, ale jest jeszcze Miyazaki Goro Czyli syn Hayao Miyazakiego, tak? Który też reżyseruje i też pracuje tam przy tym wszystkim No i właśnie pomijając już ten fakt, że sam Hayao Miyazaki na początku nie chciał w ogóle, żeby Miyazaki Goro cokolwiek reżyserował i to tak faktycznie właśnie Suzuki zmusił tak jakby obydwóch do, do jakiejś współpracy opisywał właśnie jaki jest znowu charakterystyczny punkt Miyazakiego Goro on się wyspecjalizował w rysowaniu tak zwanych layoutów czyli tych takich e, szkiców, które są już bardziej szczegółowe i do każdego cięcia się ich wykonuje, no w zależności od skomplikowane cięcia danego, nawet kilka. E, no i on się właśnie wyspecjalizował w tym, co jest bardzo ciekawe, bo, bo, bo reżyser jako taki nie, nie wykonuje aż tak, powiedzmy, szczegółowych rzeczy zwykle. I to obydwoje Miyazaki są dosyć... E, wyjątkowi, bo e, taka Hata nie rysuje w ogóle, on tylko reżyseruje. Czyli on pisze historię, tam, no powiedzmy, rysuje te ekonte, te e ale one jest takie mało szczegółowe i tak dalej, i tak mm. dalej. Natomiast zarówno Miyazaki, który zresztą zaczynał jako animator, e, rysuje bardzo dużo rzeczy i, i, i layouty też, i e i tak dalej, i to chodzi bardzo szczegółowo. E, jak czasami chce mu się, czy, czy, czy musi coś komuś tam przekazać, to nawet animacje poszczególnych jakiś tam cięć rysuje samemu, bo uważa, że zamiast to tam tłumaczyć, to on to po prostu weźmie i narysuje. Tak jak właśnie Miyazaki Goro też jego głównym powiedzmy takim plusem, czy, czy, czy specjalnym jakimś takim punktem jest to, że on rysuje bardzo dużo layoutów znowu do animacji przez to ma bardzo dużą kontrolę na tym, jak ten finalny produkt wygląda on z tego co tam wiem to narysował ponad 60% tam e kontę do ten, layoutów do animacji, które wy wyreżyserował to jest bardzo dużo ja już wspominałem o tym zapamiętywaniu właśnie przez Miyazakiego I to jest jedno z takich pytań które ja zadałem właśnie panu Suzuki bo słyszałem właśnie w różnych wywiadach, że Hayao zaki nie używa, albo używa bardzo mało referencji, czyli takich, takich e, zdjęć, materiałów, które się zbiera przed jakąś animacją, bo a, robimy animację, która jest osadzona nie wiem, w realiach tam Irlandii, czy gdzieś tam i chcemy zrobić animację, więc potrzebujemy dużo zdjęć, albo Irlandii, czy tam dużo zdjęć, czegokolwiek no i na podstawie potem takich zdjęć się, się rysuje różne tła, się rysuje różne elementy, obiekty i tak dalej, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Natomiast okazuje się, że właśnie w studiu Ghibli to działa trochę inaczej, ponieważ Miyazaki, on raczej zapamiętuje i używa te rzeczy, które, które zapamiętał w swoich animacjach i ten świat, który tworzy, jest taki w połowie zapamiętany, w połowie gdzieś dziany, a w połowie właśnie wymyślony Zuki opowiadał o takiej sytuacji, gdzie był właśnie w Irlandii z Hayao Miyazaki i w hotelu czy tam w miejscu, w którym się zatrzymali do jakiegoś pubu mieli tam kilometr czy coś takiego bo to było gdzieś tam na wsi no i jak szli właśnie z tego pubu potem wieczorem wracali to to był taki zachód słońca, tam ptaki leciały i chmury bardzo ładne i jakiś tam dom w oddali coś takiego. No i ten zaki się zatrzymał i, i patrzy. I zapamiętuje wszystko. No a że akurat Suzuki miał przy sobie aparat, to, yy, to tak wziął i, i zrobił zdjęcie, pomimo że rzadko to robi. No i Miazaki się wtedy wkurzył i go mówi: co mi tu robić zdjęcie, bo ja tu zapamiętuję, a ty mi przeszkadza. No, i jakiś czas temu, jak, jak, potem, jak robili film, to chyba Kiki była, to właśnie Miyazaki narysował layout do jakiegoś tam cięcia i przychodzi i pokazuje Suzukiem, a to dokładnie jest to, co, to, co oni widzieli właśnie w tej Irlandii. I to mówi, to pokaż mi to zdjęcie, co sobie zrobiłeś. I on tam poszukał to zdjęcie, i Miyazaki tak patrzył, mówi, a, to tak było, a ten dach to tak było, a te okna to tak wygląda. w sumie to co gdzieś tam zapamiętał i to co widział e, właśnie używa do animacji, a to czego nie pamięta to znaczy to czego nie już zapomniał to właśnie dorabia jakimiś swoimi takimi e, rzeczami no i tak na przykład e, to jest bardzo ciekawe jak zapytali zakiego właśnie, dlaczego dlaczego on nie zrobi filmu normalnie z aktorami to on by był, chciałby zrobić film z aktorami no to Miyazaki powiedział, że w sumie to jest niemożliwe bo trzeba było bardzo dużo czasu poświęcić i, i pieniędzy i komputerów żeby otoczenie, w których ten film był sfilmowany wyglądało jak, nie wiem, tam lata 40. czy lata 50. czyli on w ogóle nie Em, nie rozważył tego, że y, można by zrobić taki film, czy można by go zrobić tak, żeby był osadzony aktualnie, czyli w Japonii nawet, ale, ale powiedzmy czasu obecnego, tylko od razu uznał, tak jakby założył, w ogóle nie pomyślał o tym, że, że, że można film zrobić w innym tak jakby, otoczeniu, czy z inną scenarią niż właśnie przeszłość jakaś taka. Czyli, czyli to, co właśnie Miyazaki najbardziej lubi. Wszystkie filmy Studia Ghibli, które, które możemy zobaczyć, e, właśnie dzieją się gdzieś tam e, w takim świecie przeszłości z dużą dawką właśnie takich elementów, nazwijmy to zmyślonych, fantastycznych i tak dalej. Wynika to właśnie też z tego, że, e, że Miyazaki bardzo rzadko używa jakichś takich właśnie konkretnych e, konkretnych referencji itd. Tak Natomiast właśnie Isao Takahata w swoich filmach używa bardzo dużo takich rzeczy, bo na przykład właśnie w tym grobie świetlików, które wspomniałem, który również dzieje, dzieje się w kobę zresztą, to ja widziałem zdjęcia, które oni robili, aby potem użyć je w filmie. I dokładnie wzorowali się, ten film jest historycznie poprawny, na tych zdjęciach które, i materiałach, które, które zebrali, żeby odtworzyć właśnie ten taki, ten taki świat Japonii tego czasu. To jest, to jest taka kolejna różnica, która bardzo wychodzi i mi się na przykład bardzo podoba to w filmach studia Ghibli, że niby mamy ten, ten świat, który wygląda, niby, że on jest taki w sumie no, faktyczny, ale właśnie pojawiają się takie elementy, które, które powodują, że on jest jednak fantastyczny To jest z drugiej strony, czyli taki zmyślony. To jest bardzo fajne. Zapytałem się też o parę takich innych rzeczy, które, które gdzieś tam mnie ciekawiły. Na przykład jak zwiedzałem te studio UFO Table, to tam prezes tego studia, czy właściciel, powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, że oni tam w sumie mają takie, jak się nazywa, zasady. Że animatorzy nie mogą e, słuchawek na przykład mieć na uszach muzyką albo że nie mogą wychodzić w godzinach pracy, i tak dalej. Takie dosyć. E, reguły, które mi się wydają głupie, bo ja na przykład bardzo lubię słuchać muzyki w czasie pracy, czasami i tak dalej, i tak dalej. A właśnie zapytałem się. E, Pana Suzuki'ego, czy oni mają w, w studiu Ghibli jakieś takie właśnie zasady, które, które animatorzy muszą przestrzegać, tam, e, artyści muszą przestrzegać. On, on się też w sumie zdziwił i że a nie, no w sumie nie, bo ostatnio nawet jak patrzy, to ilość osób, które używa e, słuchawki e, spada. I, I co ciekawe, i, i, i kiedyś to było bardziej popularne, a ostatnio osób, które, osoby, które słuchają muzyki, tak by ilość się ich zmniejszy, zmniejszyła. Się zapytałem o to, czy mają jakieś historie, czy, czy, czy elementy animacji, które musieli odrzucić z różnych przyczyn. No i na przykład okazuje się, że mieli dosyć rozwiniętą historię, która była zresztą oparta o jakieś oryginalne, jakąś oryginalną książkę, o takiej historii miłosnej między Japończykiem, Chinką i Koreańczykiem ale ze względu na to, że były tam jakieś nieprzyjemne historie właśnie w Chinach i w Korei, to, to, to zrezygnowali na przykład z realizacji tej historii, a potem na przykład był taki dosyć śmieszny element z ze Spirit of the Way gdzie Miyazaki nie chciał, żeby główna bohaterka przechodziła w ten świat duchów przez, przez bramę bo to taki najbardziej, najbardziej popularny i najbardziej prosty sposób przedstawienia w animacji tego, że, że, że bohater czy bohaterka się przenosi w jakiś alternatywny świat duchów czy fantazji czy coś takiego. Przechodzi przez bramę, wchodzi do szafy itd. itd. Więc on nie chciał, żeby ona tak po prostu wchodziła w cokolwiek i, i, i wychodziła po drugiej stronie. Zresztą ten, ten motyw się również pojawia w Lotającym Zamku Hauru gdzie ma te takie drzwi z tym pokrętłem, którym się kręci i, i, i się różne światy pojawiają za nimi. Eee, no i pracował, pracował, pracował, rysował te kąty, rysował, rysował i nagle się okazało, że przyszedł właśnie do producenta i mówił, ty patrz, ja mam już, kurczę, 60 minut filmu, a ona jeszcze nie weszła do tego świata, bo ja nie mogę nic wymyślić sensownego. Więc to też musieli, yy, musieli odrzucić. Ja bym na przykład bardzo chciał zobaczyć, co on tam narysował, bo to mogło być naprawdę niezłe. I tak dalej, i tak dalej, I więc, więc usłyszeliśmy dużo takich właśnie historii wewnętrznych, które gdzieś tam się yy, gdzieś tam się pojawiają w różnych wywiadach właśnie z y, panem Sudoku, ja polecam sobie tam wyszukać w internecie, bo trochę tego jest i można bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć no i potem ja już się rozkręcałem ze swoimi pytaniami, ale ta osoba właśnie z zarządu która też tam była, nas nie zgasiła tak trochę i mówi, dobra to idziemy zobaczyć studio a ja tak mówię, no, no dobra to już koniec rozmowy i na pewno nam pokażą tam budynek z zewnątrz, no to tu jest studio numer 5 tu jest studio numer 6 i tyle, nie? do widzenia, no bo wiem, że aktualnie dwa filmy na biegu są w produkcji, czyli w trakcie animacji, no to nas osoby po stronę nie wpuszczą oczywiście, no bo nie możemy zobaczyć tam. Ale jak, jakie było moje zdziwienie, jak, jak się dostaliśmy do środka i, i, i zostaliśmy oprowadzeni w sumie po całym studiu numer 5, czyli tym głównym studiu, w którym filmy Hayao Miyazakiego są realizowane i całym tym studiu obok, gdzie swoją siedzibę właśnie ma Goro Miyazaki Oczywiście nie mogę powiedzieć pomimo, że widziałem o czym będzie nowy film To znaczy mogę powiedzieć, że będzie o samolotach, bo tyle się już wy, em, wyciekło gdzieś tam w internecie, że szukają właśnie animatorów samolotów że filmowy nowy Miyazakiego będzie o samolotach to tak będzie o samolotach, ale oprócz tego nie mogę powiedzieć co będzie dalej yy, pomimo że widziałem projekty postaci, i e i layouty, i scenariusz i ten... czy nie scenariusz, tylko e kontę właśnie, i tła yy, ale samo studio jako taki jest bardzo ciekawe ja byłem w kilku już yy, w Tokio zarówno takich, które realizują właśnie filmy, animacje do telewizji, jak i takie, które robią pełnometrażowe filmy właśnie animowane. I Studio Ghibli jest naprawdę ładne. Zresztą sam budynek został zaprojektowany przez yy, Miazakiego i jest naprawdę, naprawdę takim, takim miejscem, w którym się chce pracować, bo jest zrobione yy, właśnie w drewnie bardzo duże, ładne przestrzenie, tam co prawda na każdym piętrze jest dużo tych biurek i tam, i tam wszyscy pracują i animatorzy osobno i, i ci, którzy tam rysują tła osobno i ci od grafiki, od kolorowania tam mają w piwnicy powiedzmy swoje, swoje, swoje piętro całe i tak dalej i tak dalej, ale jest ta, ta, ta przestrzeń taka nie, yy, nie zatłoczona. Czyli nie mamy tych ludzi tak jak właśnie w UFO Table, gdzie oni siedzą kurczę, jeden na drugim i te biurka są takiej wielkości jak standardowe biurko od animacji A, czyli pół metra długości i, i tyle. I tyle ma przestrzeni, a obok już jest kolejnej, kolejnej, kolejnej, kolejnej. to jest w takich rzędach, że trzeba się przeciskać, bo jeszcze leżą kartony z, z, z materiałami i tak dalej. To właśnie w studiu Ghibli jest, jest tak bardzo domowo. Duże drewniane biurka, drewniana podłoga. Ściany na, na, na taki jasny kolor, na których są poprzypinane, wiszą różne materiały związane z tą animacją, projekty postaci, wzorce postaci, itd. itd. E, ludzie mają dużo takiego swobodnego miejsca. Na dach można też wyjść tego studia, tam jest ogród zrobiony, zaprojektowany przez zakiego Goro i tak dalej, no i każde te piętro tam ma jakąś taką kuchenkę jakiś aneks, coś tam jakieś zwierzątko gdzieś tam tu żółw gdzieś tam pływa w jakimś akwarium tu coś tam więc tu kot chodzi na parterze i ma tam swój kojec i, i, i taki wielki kot, który zresztą potem stał się wzorcem do kota z Ariety chyba? tak więc, więc to jest takie naprawdę naprawdę przyjemne y, miejsce i sprawia wrażenie takiego E, takiego przytulnego i ciepłego właśnie miejsca do pracy raczej niż, niż takiego miejsca, które e, które nie wiem a szybko, bo nie zdążymy z terminem oczywiście terminy są bardzo ważne jak tylko e, się wejdzie do, do studia e, właśnie do, na te piętro, gdzie jest animacja to wisi ten sławny wykres e, wydajności e, taka wielka, taki wielki ręcznie narysowany graf na takiej wielkiej kartce w kratkę i tam jest taka krzywa, która pokazuje, jaki już cień zrobili, kiedy termin i tak dalej, i tak dalej. Udało mi się zobaczyć zarówno jakiego Hayao, jak i Miyazakiego Goro przy pracy. Oczywiście nie mogłem z nimi tam porozmawiać, bo, bo byli w pracy i ciężko by było powiedzieć yo, um, przyszliśmy tutaj zobaczyć, a to, że aktualnie reżyserujesz film, to nieważne. Więc tylko byśmy popatrzyli tak z odległości i, e, i byliśmy temu satysfakcjonowani. No i muszę przyznać, że e, właśnie Miyazaki Hayao gdzieś tam e, w kącie tego, tego studia 5 w, na pierwszym piętrze siedzi e, i tam z jakąś właśnie animatorką coś tam rozmawiał o jakimś cięciu. E, włosy siwe takie z odległości już było widać i, i tak jak sobie wyobrażacie właśnie Miazakiego, który gdzieś tam siedzi i animuje i te nowe filmy powstają i, i ta fantazja zostaje przelana na papier, to tak właśnie jest. On, on tam siedzi, animuje i przelewa te wszystkie fantazje e, na papier i muszę przyznać, że pomimo, że e, oni są aktualnie właśnie w toku produkcyjnym i niby mają terminy i tak dalej, ale to studio nie wyglądało tak, jakby e, oni mieli naprawdę super turbo ekstra szybko pracowali, bo tam część, część tych biurek była pusta część tam gdzieś poszła na kawę część coś tam, więc naprawdę mi się wydaje nie wiem, może to takie wrażenie jest dla osoby która akurat tam, nie wiem, w godzinach popołudniowych się przyszła i tak opatrzyła po prostu że to studio jest takie bardzo przyjazne i takie bardzo ciepłe no zresztą tak samo jest w tym, w tym drugim budynku gdzie po drugiej stronie ulicy właśnie na pierwszym piętrze jest taka sala E, która służy do przeglądania już zrobionych materiałów czyli i nagrywania voiceover, czyli dialogów e, i tam jest właśnie taki wielki ekran i tam reżyserowie siedzą w takim, w takim pomieszczeniu osobnym i tam jest ekran i tam są ci co mówią i tak dalej i tak dalej i całe sprzęty, komputery, ekrany, panele i, i całość e, tych potrzebnych tam mikserów i innych rzeczy no a potem kolejne są dwa piętra, czy tam, no dwa piętra były, gdzie właśnie Miyazaki Goro znowu siedzi na naj, w najwyższym piętrze ta, w też takim, w takim oddzielonym, tak jakby, wiem, takiej przestrzeni, ale razem z wszystkimi i tam też właśnie coś tam pracował i coś tam reżyserował i z kimś tam rozmawiał, e, więc też nie mieliśmy możliwości tam bardziej no, wejść w interakcję ale e, obydwa właśnie te budynki ten, ten, ten drugi też e, w takim samym podobnym stylu wy, wykończone, czyli, czyli takie drewniane raczej rzeczy i, i taka ciepła raczej atmosfera to jest bardzo fajne no, oprócz tego jeszcze budynek tam był zarządu już na tam, oni się też zajmują wydawaniem różnych rzeczy, wydawnictwo i tak dalej tam bardzo dużo, e, bardzo dużo osób pracuje nie zajmują animacją, czy nie animatorów, oczywiście, i wszystko to udało nam się zwiedzić. Widzieliśmy natomiast studia numer 7, czyli tego studia, w którym właśnie Isao Takahata ma swoją siedzibę. I wszyscy tak czarodzieje w wieżach osobnych usadowieni i ten ma studio numer 5, ten ma zaraz obok studio obok, a Isao Takahata ma studio numer 7, które... To jest trochę w innym miejscu, to znaczy po drugiej stronie stacji JR, czyli trzeba przejść trochę, żeby do tego budynku dotrzeć. No i tego studia, właśnie numer 7, w którym Misao Takahata realizuje swój obecny film, nie zobaczyliśmy, więc nie mogę. Nie wiem, znaczy wiem o czym on będzie, a nie wiem dokładnie. ta grupa studentów się wybrała na zwiedzanie. Muzeum Studia Ghibli w Mitace Do to weszła tylnymi drzwiami ponieważ, ponieważ jakbyśmy tak normalnie chcieli wykupić sobie bilety i zwiedzać na Muzeum Studia Ghibli to bilety są wykupione na miesiąc do przodu nie ma w ogóle wolnych miejsc to jest niesamowite pomimo tego, że to muzeum jest dosyć duże i tam naraz mieści się dużo ludzi to po prostu terminy są na miesiąc do przodu zajęte. To pokazuje trochę, jak bardzo Studio Ghibli jest popularne w Japonii, jak bardzo popularna w ogóle jest animacja, plenometrażowa w Japonii. No i chciałoby się, żeby w Polsce właśnie też te najnowsze produkcje wszystkie się jakoś pojawiły. O paru filmach, które widziałem ostatnio w kinie, ja powiem w następnych podcastach, bo było tego trochę i pojawiło się też yy, kilka animacji, kilka nowych rzeczy, kilka serii właśnie telewizyjnych o których chciałem powiedzieć, więc zapraszam yy, na kolejny podcast do zobaczenia Gomżobar